dotyczący Kościoła. Kościół to jest jedna z rzeczy, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Nie ma chrześcijaństwa bez Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół to są ludzie, narodzeni z Bożego Ducha, wyjęci z ciemności i wprowadzeni w światłość. Dzieje apostolskie 17:24 mówi nam, że to nie budynki są kościołem, to nie organizacje. Pierwszy list Piotra 2:5 i Pierwszy list do Koryntian 6:19 mówi, że to ludzie są kościołem. To ludzie są kościołem. Mateusz 16:15:19. Przeczytajmy.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 I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Na czym Jezus zbuduje swój Kościół? Na objawieniu, że jest Chrystusem. Tam jest takie żydowskie e, połączenie słów. Mówi tak, e, a Ty jesteś Piotr, tak? Czyli Słowo Piotr, ono nie oznacza skały, tylko oznacza odłamek skalny. Po grecku Piotr to Petros, czyli Słowo Boże mówi tak, Ty jesteś Petros, czyli odłamek skalny. I na tej Petra, tam jest zupełnie inne greckie słowo, Petra, które oznacza skałę, zbuduję Kościół mój. Tam jest takie jakby połączenie słów, gra słów Petros i Petra. Co to jest ta Petra? To jest objawienie Piotra, że Jezus jest Chrystusem, czyli Kościół jest zbudowany na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. To jest bardzo ważne, posłuchaj, ktoś kto nie oddał swojego życia Jezusowi, czyli nie narodził się na nowo z Bożego Ducha, tak? nie jest częścią Kościoła i niech nas ręka boska broni robić z takich ludzi na siłę ludzi Kościoła. Do Kościoła mogą przychodzić wszyscy, niech przychodzą do nas wszyscy przyjaciele, geje, lisbijki, wszyscy niech przychodzą, ale to nie jest Kościół, pamiętajcie, to nie Kościół. Kościół to nie są Ci, którzy tam przychodzą, Kościół to Ci, którzy odrodzili się z Bożego Ducha. I bywa tak, że Kościół ma 100 osób, tak? ale Kościołem w Kościele jest 20 osób, rozumiesz? Kościół może mieć 100 osób, ale kościołem jest 20 osób. Bo 80 osób nie poznało Jezusa jako swojego Pana, tylko tam jest, a oni nie są żadnym kościołem. Bo kościół jest zbudowany na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. I tylko ten jest częścią kościoła. I nie bądźmy litościwi piekielnie. Piekielna litość. Do Kościoła nie przyprowadzamy ludzi, bo jest fajnie. Do Kościoła nie przyprowadzamy ludzi, bo jest miło. Wiecie, po co przyprowadzamy ludzi na nasze spotkania, żeby się Jezusowi? Nie wprowadzamy w służby ludzi, którzy nie się Jezusowi. Podłogi nie mogą zamiatać. Podłogę mogą zamiatać tylko narodzeni z Bożego Ducha i ochrzczeni w Duchu Świętym. Tylko tacy mogą sprzęt rozstawiać. Rozumiesz? Tylko tacy mogą głosić, tylko tacy mogą być. Wszyscy inni mogą tylko tam być obsługiwani. To narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym, obsługują tamtych, aby tamci się narodzili z Bożego Ducha i zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Nie bierzemy ich do niczego! Do niczego! Do niczego! Głosimy im Chrystusa i prowadzimy ich do spotkania z Chrystusem, bo wtedy staną się Kościołem. Wcześniej to my jesteśmy lekarze, a oni są pacjenci, ok? Żaden lekarz nie bierze pacjenta do tego, aby pomógł mu w operacji, ok? W żadnym szpitalu nie, zna, nie znam takiego precedensu, żeby chirurg przyszedł do pacjenta i powiedział Przepraszam Panie Heniu, Pan jest z zawodu yy, ślusarz, Pan mnie po, po pomoże tutaj otworzyć Panią Krysię i coś jej tam zmajstrujemy w brzuszku, tak? Nie, nie, bo to jest pacjent! Nieważne jakie on ma wykształcenie, dzisiaj do kościoła przychodzą ludzie, mają predyspozycje i mówią, wiesz, bo on jest predysponowany, ja mówię, ale nie jest narodzony z Bożego Ducha, dla mnie to on może być obojętnie kim, obojętnie kim, rozumiesz? Może być wirtuozem, może być dywą operową, rozumiesz? Ale on nie będzie kabli łączył nawet przy tym, ja połączę te kable, rozumiesz? Ja to zrobię, nie on, wara od kabli. Ponieważ ja Ci nie wierzę nawet w tym, że Ty kable dobrze połączysz, bo na dzisiaj jesteś synem diabelskim, jesteś córką diabelską i ja muszę robić założenie, że Ty mnie źle połączysz kable. Ja muszę Cię do Jezusa przyprowadzić. Będę Cię kochał, będę o Ciebie dbał, będę, prze, będę po Tobie sprzątał krzesła, wiecie o co chodzi, to święci mają to robić, święci, święci, święci, my jesteśmy ludźmi pracy. Nie zwalamy rzeczy na ludzi ze świata, nie mówimy, oni nam pomogą, oni nam w niczym nie pomogą. W niczym, w niczym, w niczym. Nawet jeżeli będą Ci przynosili pieniądze, to im powiedz, żeby wpłacili na konto. Rozumiesz? I nigdy nie pozwól, aby manipulowali Cię w ten sposób, że dają pieniądze Rozumiesz? i że mogą więcej. Nie mogą więcej, nie mogą. To, że oni dają pieniądze na Kościół, rozumiesz? To jest włożone w zasadę, że mamy łupić Egipt. Mnie nie zależy kto wpłaca pieniądze na konto, bo to i tak są pieniądze na święte cele, rozumiesz? I koniec. Ale jeżeli chodzi o działania, nie, jesteście pacjentami, my was obsługujemy. Jeżeli Rozumiesz? To jest bardzo ważne dla nas. Kościół są ludzie zbudowani na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. Po drugie, kościół jest nietykalny dla diabła. Bramy piekielnego nie przemogą. Kościoły mówią, a diabeł nas atakuje. Ja mówię: bzdura, bzdura, bzdura, bzdura, bzdura. Jezus powiedział: i zbuduję kościół mój, i bramy piekielnego nie przemogą. Jak ty mówisz, że cię przemagają, to tam nie ma kościoła u ciebie. Nie ma kościoła. Nie ma. Ostatnio nasi przyjaciele w jednym mieście zrobili, e, puścili w, w, ludziom od ciebie z kościoła Giolermo Maldonado wykład i tłumaczyli. I apostoł Giolermo Maldonado, on powiedział, mówi, jeżeli u Ciebie w kościele nie przejawia się nadprzyrodzoność ustawicznie to Ty nie jesteś kościołem. Mówi, ja podważam to, że jesteście kościołami. Mówi, wszyscy, którzy w naturze chodzicie, Żadne z was kościoły, albo lecimy w nadprzyrodzoności, tak, albo nie jesteśmy kościołem. Koniec! Bo bramy go nie przemogą, to jest fundament, fundament! Ja od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to mojego życia nie przemagają bramy piekła. I ja szukam takich ludzi, aby się łączyć z nimi, których życia są dotknięte przez bramy piekła. I ja z takimi ludźmi tylko mogę budować. Bo my wiecie co zbudujemy, coś czego bramy piekielne nie ruszą. Guzik mnie obchodzi, koniunkcja polityczna, społeczna, ekonomiczna. Olewamy to. Kim jesteśmy? Kościołem. Olewamy kryzys. Olewamy wojnę, okej? Okay? Olewamy to. Kim jesteśmy? Kościołem. Co zrobimy? Nie tylko przetrwamy, tak? ale doprowadzimy do upamiętania wielu. W czym? W każdym kryzysie, w każdej sytuacji, bo bramy piekiel nas nie przemogą. Po trzecie, mający możliwość rządzenia na ziemi. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Do kogo to mówi? Do Kościoła. My mamy tu rządzić. Jesteśmy tu, aby rządzić, a nie żeby ulegać rządom. Nie ulegamy rządom, bo my nie jesteśmy z tej planety. Rozumiecie? Rządy ziemskie niech rządzą swoimi ziemskimi podopiecznymi. Rozumiesz mnie? Niech rządy rządzą swoimi. My nie jesteśmy z ziemi, nami te rządy nie rządzą. My się tym rządom tylko dlatego poddajemy. Wiecie czemu się im poddajemy tym rządom? Bo chcemy jak najwięcej wyrwać ludzi z mocy ciemności. I żeby nie szerzyć zgorszenia poddajemy się rządom. Bo prawdę powiedziawszy to nas w ogóle nie interesuje. Ponieważ to my rządzimy, my ustalamy prawa. To Kościół ustala prawa. To Kościół ustala prawa. Kościół. Dlatego jest napisane, żeby nie chodzić według modły tego świata. To nie chodzi o modę, tylko chodzi o system myślowy tego świata, bo to my mamy kształtować system myślowy świata, my, to my mamy dać przykład, my mamy być reklamą, rozumiesz, Reklamą. my mamy być reklamą, reklamą. my musimy, ludzie na nas muszą patrzeć i powiedzieć: aha to taki trend teraz jest, wow, taki trend jest właśnie. Apokalipsa świętego Jana, czyli objawienie świętego Jana 1,6 mówi, że jesteśmy kapłanami i królami, a więc, posłuchaj, w kościele, posłuchaj to jest bardzo ważne, teraz. są dwie rzeczy, które są bardzo złożone, w kościele nie istnieje hierarchia duchowa, takiego czegoś nie ma w kościele. Dlaczego w Kościele nie ma hierarchii duchowej? Ponieważ hierarchia mówi, że jedni są ważniejsi od drugich. Nie. Kościół nie dzieli się na ważnych i ważniejszych, ponieważ wszyscy są kapłanami i wszyscy są królami. Zauważyliście to? Tutaj nie ma hierarchii. Z drugiej strony w Efezjan 4,11 pokazane są urzędy Boże w Kościele, ale urzędy to nie hierarchia. To trzeba bardzo dobrze zrozumieć i tylko przez objawienie Boże jesteś w stanie to łyknąć teraz. Nie ma czegoś takiego jak ważniejsi i mniej ważni w Kościele. Ja biorąc tą część objawienia, tą pierwszą, buduję się, posłuchaj, Każdym człowiekiem w Kościele. Czyli tak jak tutaj siedzimy, ja z każdego z was, jednych z was znam krócej, drugich dłużej, ale z każdego z was ja już się nakarmiłem Chrystusem. Wszyscy mnie już pobłogosławiliście i błogosławicie. Różnie. Ok? Ja już z każdego z was brałem i biorę Chrystusa. Ja się w ogóle nauczyłem czegoś takiego, żeby się ustawicznie karmić i nie szukać szczególnych miejsc pokarmu. Powiem Ci więcej. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mnie szykanują. Mają swoje strony, swoje programy. Wiecie co robię? Wchodzę na te strony i się karmię z nich. Bo oni mnie szykanują, rysują mnie z rogami, różne rzeczy, że antychrys, że to, że tamto. A ja i tak wchodzę na ich strony, bo oni tam. Za mnie, bo to są wierzący ludzie. To są moi bracia i siostry w Chrystusie. Ja mm, e, oni nie uważają mnie wielokrotnie, że jestem wierzący w ogóle. Ale ja traktuję ich jako wierzących. Uważam, że są popaprani psychicznie, że diabeł się dostał do ich życia. Ale ja ich szanuję i przyglądam się, wiecie na co? Na objawienia, które mają. Bo w Duchu Świętym chodząc, jestem w stanie oddzielać, oddzielać ziarno od plewy, rozumiesz? Ja sobie oddzielam w życiu ziarno od plewy i na podstawie tego, co mówi list do Rzymian, wiedząc, że Bóg jest dostępny wszędzie, korzystam nawet z tego, rozumiesz, co, co mają moi bracia i siostry, którzy są przeciwko mnie, bo oni mają Chrystusa. A więc sobie korzystam z tych objawień, oni mnie szykanują, a ja sobie wydłubuję inne rzeczy i nawet ci ludzie nie wiedzą, a potem ja na podstawie objawień, które wziąłem od nich, do kazania buduję. Rozumiesz? Przestałem się z nimi kłócić, rozumiesz? I sobie patrzę, co oni tam dłubią. Czyli nie ma hierarchii w Kościele. Nie ma hierarchii. Nawet najbardziej popaprani bracia i siostry mają Ducha Świętego i można sobie z nich się nakarmić Chrystusem. W ogóle trzeba pokory, żeby tak żyć. Trzeba tak żyć, słuchajcie. I ja mogę śmiało powiedzieć komuś prosto w oczy, mówię, dla mnie jesteś chory psychicznie i zdemonizowany. Ale już nieraz się nakarmiłem z tego, co mówiłeś. Jest taki człowiek, który uważam, że ma schizofrenię. Uważam, że ma schizofrenię, jest pod wpływem silnego zespołu demonicznego, zwanego schizofrenia. Ale już dwukrotnie przez niego powiedział do mnie coś Bóg. Bo jestem na to otwarty. Rozumiesz? Ja w ogóle jestem na to otwarty. Jestem na to. Ja wszystkiego doświadczam, co dobre tego się trzymam. Ja rozpoznaję te rzeczy. Nie skreślam, ja nigdy nie wylewam człowieka z kąpielą. Nigdy. Zawsze sobie coś tam wytłupię ten sposób się buduje. Ale jest na 4,11 mówi nam o urzędach. I urzędy to nie jest hierarchia, tylko to są ustanowieni przez Boga ludzie na określonych stanowiskach, które to stanowiska mają za zadanie być szerokimi kanałami przepływu Bożego. I tak jak nie ma hierarchii w Kościele, tak są urzędy w Kościele. I trzeba być imbecylem, rozumiesz, arogantem do kwadratu, żeby odrzucać urzędy. Ja zawsze mówię tak, jeżeli nie możesz złapać kontaktu z człowiekiem, to łap kontakt z namaszczeniem, które jest na nim. Wielokrotnie nie bierz przykładu z tego człowieka. Wiesz z kogo bierz przykład? Bierz przykład z tego, co prezentował sobą Jezus, tak? I bierz przykład z ludzi, którzy prezentują sobą to, co prezentował Jezus. Bierz wtedy przykład. W ogóle z nikogo innego nie bierz przykład. Za swoich mentorów ustanawiaj tych, którzy swoim życiem dają świadectwo. Nie ustanawiaj za swoich mentorów ludzi, którzy jedynie uwalniają jakąś formę namaszczenia, bo się poślizgniesz. Mentor to nie jest ktoś, kto uwalnia tylko namaszczenie. Mentor to jest ktoś, kto uwalnia namaszczenie, plus daje świadectwo życia. To jest mentor, rozumiesz? To jest ktoś, kto jest mentorem i przez kogo największe dawki Chrystusa będą uderzały do Twojego życia. Urzędy Boże mają taki cel, aby po pierwsze było zbiorowe uwielbienie Boga. Urzędy Boże koordynują zbiorowe uwielbienie Boga, za pomocą urzędów Bożych, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Bóg doprowadza do tego, że jest koordynowanie zbiorowo jest zbiorowości uwielbienia Bożego. Oni są koordynatorami. Po drugie, ci ludzie przygotowują ludzi do Szerzenia Królestwa Bożego, to urzędy przygotowują ludzi. Ludzie mówią do mnie tak często, to Bóg mnie przygotowuje, ja właśnie widzę, jak Cię przygotował. Właśnie patrzę, patrzę jak Cię przygotował Bóg. Jak do mnie ktoś mówi, to ja sobie siebie przypominam, bo ja byłem kiedyś taki arogancki. Ja byłem taki arogancki, ja miałem, rozumiesz, takie chamstwo w sobie. Ja mówię, mnie to Bóg przygotowuje do wszystkiego. No ale oczywiście to była nieprawda, że mnie Bóg przygotowywał do wszystkiego. Bóg mnie przygotowywał przez ludzi, przez urzędy Boże. Przez urzędy Boże. Taka jest prawda. Dlatego, że już mówiłem o tym nieraz na temat, jak robiliśmy temat charakteru, że e, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza, charakter bliźniego wygładza bliźni, tak? Ustanawia bliźni. A więc urzędy Boże mają za zadanie przygotować ludzi do szerzenia Królestwa Bożego. Urzędy Boże mają za zadanie karmienie ludzi Bożym Słowem. Karmić ludzi Bożym Słowem, Urzędy Boże mają za zadanie bycie rodziną. I domem. Rozumiesz? One mają tworzyć jakby ojcostwo. Ojcostwo w kościele. I urzędy Boże są też odpowiedzialne za to, aby koordynować życie kościoła jako szpitala. Po prostu. A więc widzimy, że kościół, w którym są wszyscy równi, Wszyscy tacy sami w duchu, ustanawia urzędy Boże i w tym momencie staje się zbiorowością uwielbienia, tak? Czyli teraz przyglądamy się stricte na działanie Kościoła. To zbiorowość uwielbienia, to przygotowywanie ludzi do szerzenia Królestwa, to karmienie ludzi Bożym Słowem, to bycie rodziną i domem i bycie szpitalem. I urzędy Boże w tym się mają poruszać bardzo silnie i bardzo precyzyjnie. Urzędnik Boży to nie jest człowiek, który stoi na piedestale, którego noszą gdzieś tam, czasami widziałem jak tam nosili jakiś ludzi na fotelach, takiego widziałem tego gościa, tylko tam nosili na fotelu taką torę wielką miał, bo to był tam pastor tam takiegoś kościoła niższego. to jest śmieszne, to jest zabawne po prostu, niedługo potem ten kościół runął. Potężny kościół, tysiące ludzi, runął, rozpadł się, część ludzi pozamykano do więzień, rozumiecie? A potężny wpływ wywierał ten kościół, ten kościół w tamtym czasie e, miał e, potężne wskrzeszenia. Pastor ten, którego nosili na, na tym krześle potem z tą torą wielką, takiego, e, który się tak okazywał jako taka wielka głowa tego kościoła, chodził w tak silnym namaszczeniu, w tak silnym namaszczeniu, że poszedł do telewizji narodowej, do telewizji poszedł i powiedział do dyrektora, do dyrektora telewizji narodowej, mówi tak, masz dwa tygodnie, żeby zdjąć wszystkie programy okultystyczne, mówi, yy, ponieważ w innym wypadku po prostu będzie masakra. z tobą. Rozumiesz? Ich się bali, ich się bali w kraju, bali się, ich, bali się. Ich. Rozumiesz? Bali się tego kościoła. Kiedyś, jak ten kościół się bardzo powiększał i była taka jedna firma i oni potrzebowali, że nie mieli swojego budynku, potrzebowali taką wielką salę i dyrektorka tej firmy powiedziała, mówi, po moim trupie mówi dostaniecie w tą salę, jutro umarła. Rozumiesz? Po prostu jutro umarła. Kupa polityków się nawracała, byli u nich w kościele. Ale przez to, że urząd został wyniesiony do pułapu hierarchii, między innymi przez to, rozumiesz? Szlak trafił wszystko. Szlak trafił wszystko. A więc widzimy jak funkcjonuje Kościół, to jest fundament o działaniu Bożego Kościoła. Przyjaciele, nie ma ludzi narodzonych z Bożego Ducha, którzy nie są w Kościele i nie w Kościele internetowym i nie w Kościele globalnym. Ludzie mówią, ja jestem w takiej wielkiej zbiorowości Kościoła, jestem taki wolny, jestem. ja mówię, nie, to bzdury gadasz, bzdury gadasz, mówię, bzdury, nieprawdziwe prawdziwe to jest. Wiecie, jestem człowiekiem wolnym, człowiekiem, który prowadzi ludzi do wolności, ale zawsze jestem we wspólnocie, zawsze buduję wspólnotę, zawsze. Tutaj czy tam, mniejszą czy większą, zawsze to robię, bo to jest, bo to jest prawdziwy kościół, dotykalny, realny, tam nie, ma, tam nie ma rządzenia jeden drugi, tam nie ma narzucania zbiorowych wizji, tam nie ma bycia ważniejszym, jeden od drugiego, tak? Tam panuje miłość, tam panuje szacunek, tam panuje zrozumienie dla Bożych urzędów, tam panuje po prostu Bóg, tam panuje Bóg, rozumiecie? Bóg, to jest szczęśliwa teokracja, to jest szczęśliwa monarchia, Kościół to jest, Kościół to jest szczęśliwa monarchia, szczęśliwa monarchia. Tam nikt nie wynosi pastora, jakiegoś lidera, ale tam każdy go kocha, szanuje i w ogień za nim skoczy. Taka jest prawda. A on nikogo do tego nie namawia i nikogo o to nie prosi nawet. Po prostu. Dlaczego? Bo on żyje swoim życiem. Wiecie? To jest fundament o czym mówię i teraz zobaczcie jak w związku z tym fundamentem, jak, wiedząc to co, o czym powiedziałem teraz, jakie mamy wypaczenie wszędzie, jakie mamy wypaczenie? Albo w jedną stronę, albo w drugą. Czasami bywam w miejscach, po prostu kiedyś do jednego miejsca poszliśmy z moją żoną, mieliśmy tam usługiwać, gada mówi, ja bym tu umarła, bym tu, by. Mówię, bym tu umarła. Masakra jest. W jednych miejscach e, pastorzy są królami, w innych miejscach e, wszyscy są królami. I plują dla tego pastora. Wiecie. Bo On w ogóle nie wie, o co chodzi. Jak uda mu się coś przemycić duchowego, to jest mistrzostwo świata. Są takie kościoły, że demokratycznie wybiera się pastorów i oni na przykład mają 15 minut i nie kazania. A w innych, on jest Panem, Bosem, królem. Wiecie, że to są wszystko wypaczenia. Wszystko chore rzeczy. Chore rzeczy. W jednych miejscach ludzie są ze strachu, w innych proszę jest taki light, że po prostu jest cały świat. Zawsze mówię, kiedy Kościół jest w świecie, to jest wszystko w porządku, ale jak świat jest w Kościele, to mamy problem. To jest dokładnie tak, jak ze statkiem. Statek może być na morzu i to jest bardzo w porządku, ale jak morze jest w statku, rozumiesz? To mamy po prostu katastrofę. To nie tędy drog. Jako Kościół, pamiętajcie kochani, jesteśmy oddzieleni, inni, rozumiecie? Inni. Musimy błyszczeć i świecić. W ten, do tego świata musimy iść ale z błyskiem i ze światem, możesz iść wszędzie, możesz głosić w nocnych klubach, gdzie na półnago są rozebrani ludzie, możesz iść do ćpunów głosić, możesz głosić proszę Ciebie na dyskotekach, ja nie mam nic do, do zarzucenia ludziom, którzy chodzą na dyskoteki i Ewangelię, ja mówię idziesz głosić, nie ma problemu, przebierz się za ćpuna, proszę Ciebie wiesz, naucz się, proszę Ciebie ćpuńskiego, proszę Ciebie języka, wiesz, i nie ma problemu idź zasuwaj tak, jak jesteś odporny. Głoś Chrystusa, tak? właśnie wszędzie, wiesz, jest ok, ale e, pamiętaj, że Ty jesteś Kościołem, okay? Jesteś Kościołem, gdziekolwiek się poruszysz, gdziekolwiek się poruszysz, jesteś Kościołem Boga Żywego, prezentujesz Twojego Mistrza, prezentujesz e, Twoich ludzi, rozumiesz? To jest to. Jest to. Chciałbym, żeby te fundamenty jakby bardzo się w nas wbiły, ponieważ one dotyczą naszego funkcjonowania społecznościowego. Do Kościoła się nie przychodzi przyjaciele, Kościołem się jest. Kościół jest to... Armia to jest rodzina, Kościół ze sobą żyje, Kościół ze sobą funkcjonuje, Kościół dba jeden o drugiego, rozumiesz? Kościół patrzy jeden na drugiego życie, Kościół doprowadza do tego, że się wchodzi do czyjegoś życia, rozumiesz? Z miłością i z mocą, wchodzi się. Nie ma czegoś takiego, że Kościół to jest jakaś grupa, która się spotyka raz na jakiś czas, potem się głupkowato do siebie uśmieje, powie… Hallelujah! Wiesz o co chodzi? Czy jakoś inna, jeszcze jakiś bzdet, rozumiesz? Bo rozumiem, bo to nie to Kościół to nie jest też miejsce, gdzie ludzie na tobie mają psy wieszać, bez przerwy się domagać od Ciebie i spełniania własnych nie, nie, nie, nie do, jakichś takich deficytów, korygować cię ustawicznie, uczyć się. Ludzie w kościołach jeden, drugiego ciągle uczy czegoś. Mówię, przestańcie się uczyć ludzie, zacznie się żyć ze sobą. Czego się uczysz ciągle? Czasami kogoś proszę, mówię, weź, mówię, powiedz sobie, nie, nie to wyzowałeś, ja mówię do ludzi tak. Przynieście jakieś objawienie, macie proroctwa, objawienia, jakieś takie rzeczy. Wiecie, co ludzie najczęściej robią? Uczą. Mówię, weź nie ucz. A weź powiedz, co przeżyłeś z Bogiem. Kurczę, weź powiedz, co z Bogiem przeżyłeś. Powiedz, co mi objawił Pan. Powiedz objawienie. Po, rozumiesz? Powiedz coś, zrób coś, weź coś z ducha, nie ucz. Nie zauważycie wielokrotnie, że ktoś taki wychodzi, zaczyna uczyć, proszę Ciebie, nie ma, nie ma obecności Bożej. Można uczyć wszyscy. Na po co uczyć? Rozumiesz? Ludzie się pouczają. Trzeba żyć, się kochać. Żyć, się kochać. Po prostu. Kiedy się koryguje, to się koryguje. W Kościele nie ma żadnego problemu, rozumiesz, że, że, że, że ludzie się korygują. Rozumiesz? Trzeba, no, na Ukrainie, Słuchajcie, daleko poszukać. Był człowiek w kościele, wierzący. Człowiek i wierząca żona. No ale on sobie raz na jakiś czas miał taki upadek, że się tam popił. Rozumiesz? I jak zawsze się popił, to ją pobił. Rozumiesz? No wierzący ludzie, no. no. i co zrobić? Pobił ją raz, pobił drugi. Ukrywała to, bo to wstyd powiedzieć. Wreszcie kiedyś ją przyuważyli w kościele, że tam była mu co Coś się stało. No pobił mu. Poszli do niego, porozmawiali, dobrze bracia, już nie będę, w ogóle wiesz, wszystko dobrze, nie pił, potem znowu się upił. znowu je przyłożył, przyszli, powiedzieli, już tam w kilku, mówi, słuchaj, nie rób tego, mówi, stary, w ogóle wiesz, no my no nie możesz tak, wiesz, my tak będziemy się modlić, dawaj modlimy się, Okej, ok, broń, nie ma problemu, przestań, za jakiś czas znowu, znowu ją popił, to poszli we dwóch, proszę sobie złamali mój noc, już się nie upił nigdy, nigdy! Nigdy. Jak ręko odjął, jak ręce kładli tak, to pił dalej. Jak złożyli pięść i złamali nos, przestał pić. Można? Można? Można. Dlaczego? Jezus powiedział teraz, pamiętacie jak Wam powiedziałem, żebyście nie brali ze sobą niczego? Pamiętamy, Panie, ale Jezus, słuchajcie, co teraz jest mówić? Ale teraz! Kiedy to jest teraz? Tak? Kiedy przychodzi pełnia objawienia Bożego. mówi: Macie mieć? Są u nas dwa. Starczy na razie. Nie. Ewangelia nie jest pacyfistyczna w ogóle. To nie jest pacyfistyczne. Ewangelia nigdy nie była pacyfistyczna. Nigdy. Dlatego, że jest napisane, że razy przyjaciela są lepsze niż pochlebstwa wroga. W Kościele jest miejsce też na korektę, w Kościele jest miejsce na to, Ciebie, żeby z kimś porozmawiać po męsku, wiesz o co chodzi, a nie o, Cię, wiesz, no, bracie, bracie, jak rozumiem. Zgrubowanie gejów. Nie. Jesteś facetem, że Ciebie, po Nowym Narodzeniu jesteś takim samym facetem, bo w Duchu Świętym jesteś jeszcze lepszym facetem. Co jesteś cały czas facet. Że co chodzi? Nie jesteś kobieta, nie? proszę Cię. Nie zmieniaj tonu głosu, nie zachowuj się jak gej. Nie? Bądź, bądź normalny. Dlaczego? Bo jesteś Chrystusowy, tak? Ty jesteś, bądź sobą, ja to bądź sobą. narodziłeś się z Bożego Ducha tak, to no bądź sobą. Bo twoje, twoje ja to jest Chrystus teraz. To bądź sobą po prostu. Rozumiesz? Bądź sobą. Bądź normalny, tak? Czyli w Kościele jest miejsce na wszystko, bo to jest wielka potężna miłość. Tam jest też odpowiedzialność. Tak? Tam jest pragnienie bycia. Tam jest lgnięcie jeden do drugiego. Kościół. i nikt mi nie powie, że w ten sposób można żyć przez internet. Dobrego kazania wysłuchałem. To, mówię, to dla Ciebie Kościół to jest wysłuchanie dobrego kazania? No Najpierw uwielbienia ja posłuchałem, potem kazania. Byłem w kościele. Nie, nie, nie byłeś w kościele. Nie, nie byłeś w kościele żadnym. Nie, w ogóle nie byłeś w kościele. Ty nie dotknąłeś niczego, nie dotknąłeś. Nie dotknąłeś. Mam takiego znajomego, w zielonej górze ma największy kościół w zielonej górze. Żebyście wy zobaczyli, jak wygląda spotkanie liderskie tego kościoła, to jest szok. On mówi do mnie tak, mieliśmy teraz liderskie. Ja mówię, no to nie mieliście liderskie? Mówi, całą noc mieliśmy liderskie. Ja mówię, no ale jak, jak wyglądało liderskie? Chyba mówi, w całej chałupie u mnie leżeliśmy na kocach, mówi wieś. Mówi, gadaliśmy, mówi, śmieli się, gadali. Ja w ogóle wychałem na usługę, on wychodzi człowieku, on wychodzi do mnie. Ja myślałem, że to jest. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Taki wysoki, wysoki jest. Nie. W takich spodniach za krótkich wyszy otwiera bagażnik, wyjął marynarkę. Mary Szepnął tą marynarkę. Ta marynarka miała milion zakies. Założył. Cześć! Ja mówię cześć. A taki drugi pastor ze mną, taki poważny, mówi, mm, no to jest, mówi pastor Marek, mówi pastor największego kościoła w tym mieście. A Marek jest wyczesany totalnie. Totalnie. Nawrócił się w ten sposób, że słuchajcie, szedł na Jarany, jarał sobie jointy, proszę ciebie, i szedł nawalony, proszę ciebie, towarem z rowerem. I ewangelizacja była, mówił Heiter, wszedł na ewangelizację z rowerem. Ty na salę wszedł z rowerem, rozumiesz? I w ostatnim rzędzie sobie siedział, proszę ciebie, i dogorywał, wiesz, i padł wreszcie, nie? Tam go zmogło, towar go zwalił i ten kaznodzieja w, w pewnym momencie mówi, a teraz, mówi, kto chce z was oddać życie Jezusowi, to wyjdź, on wstał, proszę ciebie, wstał i wyleciał taki nawalony, wiesz. Bo to go obudziło. Mark Majewski się nazywa. Proszę siebie. Pastor największego kościoła w Zielonej Górze. Po prostu. Ro rozumiesz? Wszyscy go kochają, wszyscy go szanują. Po prostu. On jest tam pastorem, on jest urzędnikiem Bożym, tak? Ale na liderskim spotkaniu oni wszyscy leżą na kocach. Wiesz? i przyjmują od Boga objawienie. Dlaczego? Dlatego, że tak się żyje w ogóle. Ten obraz kościoła musi w nas zaistnieć. Tutaj nie ma w takiej w kościele prawdziwie nie ma miejsca na to, że ktoś się obrazi. co ja tu się możesz obrazić? No jak się obrażysz? Na rodzinę się obrażasz? Wyjdę, bo tutaj, bo tutaj, mi się nie podoba. Ja mówię, to jak ci się może rodzina nie podobać? Masz rodzinę, to jest rodzina. Rozumiesz, ci się nie podoba rodzina? Chyba, że to nie jest Twoja rodzina, wtedy znajdź sobie rodzinę jaką? Ja nie mam nic przeciwko temu, że sobie rodzinę znajdziesz. Ja też byłem w różnych miejscach, zobaczyłem, że to nie jest moja rodzina. Znaczy mamy tą samą krew, Ten sam, rozumiesz, mamy, te, mamy ja mówię tak, mamy tego samego ojca, tylko inne matki. Mamy ojca w niebie, tylko inne książki czytaliśmy. Po prostu tym, tym się różnimy, po prostu z innych matek jesteśmy, po prostu, ojca mamy tego samego, w niebie się spotkamy u ojca, nie? Ale jak znajdziesz rodzinę, to jest będzie rodzina i tam nie ma miejsca przyjaciele na, na, na, na jakieś chore rzeczy. Także to są kolejne trzy rzeczy, które ja chciałem, żebyśmy nie tylko przyjęli, ale też żebyśmy nauczali innych ludzi. Jak święty Paweł mówi, że przykażcie pewnym ludziom, żeby nie nauczali inaczej niż my, nie rysujmy innych rzeczy. Dlaczego? Bo to są rzeczy prawdziwe i sprawdzone. One są prawdziwe i one są sprawdzone. Przez lata działają w naszym życiu i jeszcze nic, to co o czym mówiłem na tych fundamentach, o czym mówię, nigdy nas nie zawiodło. To nas nie zawiodło. Nie zawiodło mnie, nie zawiodło rodziny e, e, moje, nie zawiodło ludzi, z którymi pracujemy, funkcjonujemy i żyjemy. To nigdy nie zawiodło. To zawsze działa. Zawsze, zawsze, zawsze, ale odstępstwo od tego po prostu e, robi dramat. My ludzie mówimy, słuchaj, no bo ktoś tam mówi, wiesz, no bo ktoś tam pięknie gra, Mówi to tylko do uwielbienia weźmiemy, ja mówię, ale nie, żebyś miał mruczeć sam, to mrucz w Duchu Świętym, ok? Ale nie weź nigdy kogoś, kto nie będzie chodził w Duchu Świętym i w takim samym zrozumieniu, okej? Okay? Nie, po prostu, dlaczego? Bo to Ci rozwali wszystko, przecież wiecie, że muzyk to jest to samo co, to Muzycy to muszą być ludzie, którzy mają te same w ogóle zrozumienie rzeczy. Muszą dojść do tego. Rozumiecie? Dojść. Muszą dojść. Tak samo śpiewacy, tak samo jak każdy inny człowiek. Nie? My na, na przykład, ja nie zgadzam się, żeby ktoś chodził w jakimś kompromisie i on na ewangelizację chodził. Ja nie chcę tego. To ja to ja wyle, będę samym ewangelizować. Ja nie chcę. Po prostu, bo to nie jest kwestia, żeby coś osiągnąć. Kościół nie osiąga rzeczy. Wiecie, Kościół nie osiąga rzeczy. My mamy żyć, a nie osiągać jakieś cele nadrzędne. więc zaczyna się rok i w Kościołach jest, wiesz, zaraz się rok zacznie nowy. Wiecie, to będzie w Kościołach na pierwszych spotkaniach? Będzie taki mamy plan od Pana. Ja wiem, że to nie jest wielokrotnie żaden plan od Pana, tak jak firma się spotyka, wiesz, w tym roku musimy osiągnąć cele. Ceny mamy osiągnąć? się mamy tutaj o 20%, musi być pomnożenie, więc rozkładamy Ewangelię. Ale po co mówię, to mamy zrobić? Znowu sprowadzimy kolejnych Ismaeli. Kochani, wiecie, jak łatwo jest zrobić Ismaela? Po prostu Egipcjanki są bardzo atrakcyjne. <grym> Rozumiem? Ismaela się łatwo płodzi. Jak Sara dała swoją służącą Hagar, tak? to Abraham się wcale nie pogniewał. Zauważyliście to? Tam nie jest napisane, że Abraham się wzburzył i powiedział, ależ Sara, jak możesz! Tak? Abraham był nawet zadowolony z tego całego interesu. Wow! Rozumiecie? Co się urodziło? Ismael. Poszło łatwo. Poszło bardzo łatwo. Ismaeli spłodzić jest bardzo łatwo i nas prowadzać ich do kościoła. Ismaeli, i potem masz tych, co podkładają ci ładunki wybuchowe. Wiecie, że to był pierwszy Arab. Ismael to pierwszy Arab. Od niego wyszli wszyscy muzułmanie, no tym Arabowie. To jest, to jest początek plemion arabskich. Czyli, dlatego, że Abraham poszedł na łatwiznę, rozumiesz, dopadły wieże, proszę Ciebie, na, na malfatanie. Rozumiesz? Kto jest odpowiedzialny za to, że na marchatanie padły wieże? Abraham! Po prostu. Dzięki Bogu za krew Chrystusa, która go odmyła. Więc zobaczmy, tu nie chodzi o to, żeby planować pewne takie wielkie strategie, tylko żeby żyć Kościołem. Żyjmy, a strategie będą Amen. Amen!